Ja nie wiem... E, mmm, nie wiem tak naprawdę, co się ze mną stało. Nie? W pewnym sensie, bo... Jestem płaczliwy. Jestem taki, wiecie co... Teraz, co teraz nie. Teraz akurat mi troszeczkę na jakiś czas przeszło. Może już definitywnie przeszło, tak? Ta płaczliwość. Ale nie da się ukryć, że ja myślę, że ja się zastanawiam nad czymś. Bujam o błokach, tak? Nie nie jestem się w stanie skupić tak czasem, bo mm, czasem jest tak. Wczoraj na przykład mama mi zwróciła uwagę, że tam miała pieniądze do oddania. Ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, no. nie, nie skojarzyłem nawet, że, że pożyczyła ode mnie pieniądze, tak, czy coś. Tak jakby, wiecie co, jakbym miał jakąś taką no, nie wiem, nie wiem. Może już to jest ten okres, że wiecie co, że że zaczyna się tak, jakby coś, co, co nie daje już spokoju, tak? Że już nie potrafisz, nie będziesz potrafił niedługo funkcjonować. Może, może, może tak nie będzie, bo wiadomo, jakoś funkcjonuje tak. Tyle, tyle lat nie myślałem o niczym, tak? Nie, nie zastanawiałem się. Tylko, że to też na mnie wpłynęło teraz, tak mówię, że nie potrafię się skupić, nie potrafię się. Yy nie wiem czy zatrzymać, ale nie potrafię. No po prostu zastanawiam bujam, tak jakby powiedzieli bujasz w obłokach, nie? Gdzieś tam, gdzieś tam jesteś myślami gdzieś dalej, tak. Odlatujesz. Częściej odlatujesz niż, niż normalnie. chociaż ja nie wiem jak na jakim poziomie to jest na zasadzie, że częściej odlatuje, tak, bo wtedy przecież też ten i też częściej nie odlatywałem, tak, ale coś jednak, coś się wybudziło, tak, ja yy, oglądając czy dyski, czy oglądając po nocy wiadomo co, no, coś się wybudziło, tak, to nie jest tak na zasadzie, że, że nie, że nic. Ale coś pozytywnego, dla mnie coś pozytywnego, bo ja nigdy nie czułem, wiecie co, ja myślałem, że jestem taki zawsze bez, bez uczuciowy, tak, ja oczywiście mam uczucia, tak, bo ja jednak i mieliśmy przez kupę lat psa, głuche yy, i te uczucia na nią przelałem, tak. Także to nie jest tak, że, że ja nie mam uczuć, że jestem bezuczuciowy, bez wiecie, coś, bez jakiejkolwiek empatii, chociaż ja nie jestem typowo empatycznym człowiekiem, czyli takim, wiecie co, takim, takim, że ma tej empatii dużo, bo nie mam, nie, nie? czy czasem niektóre rzeczy nie potrafię zrozumieć, albo coś, nie, i taki wiadomo, że nie będę, tak, ale, ale mówię, do psów, do, do zwierząt, tak, dlatego już nie bierzemy, ja uważam, że, że mówię, dla mnie to wpływa też destrukcyjnie, ja, jeśli bym miał pokochać teraz, tak, to jedynie kogoś, kobietę, człowieka. Nie nie psa, nie, nie nikogo takiego. Bo to nic nie daje, tak? To nic nie daje. To jest tylko na przetrzymanie takie, wiecie co? To jest tylko takie, wiecie co? Ja nie chcę przetrzymywać, tylko już, wiecie co? Już naprawdę myśleć. A nie przetrzymywać, bo przetrzymywanie nic nie daje, tak? Ja ciągle jestem buja, bujający w obokach, zamyślony nie skupiam się na tym co robię nie biorę tego na zasadzie na pewnik że tak mam postąpić czy coś nie po prostu coś mnie tak jakby roz rozprasza tak no ale no to pojawiło się coś takiego co ja mam to wyłączyć teraz z głowy czy coś takiego tego nie wyłączysz tak Stajesz się bardziej uczuciowy, bardziej takie... Yy, bardziej już... Chociaż ja byłem taki, tylko ja się bo, że bałem, że ktoś będzie mnie oceniał, czy coś, bo wiadomo, że... Yy, tego, będziesz za bardzo uczuciowym, no to wtedy ktoś pomyśli, że masz jakiś problem, czy coś, nie? No, wiadomo, że ja jestem sam, tak? Także jakieś takie smutki, takie rzeczy będą się pojawiać, bo, bo czasem się czuję, no, no, licho, tak? Czuję się samotność, frustracja czasem, tak, bo no to jest to jest yy, częścią tego, tak, to nie jest tak, że wiecie że zawsze będzie dobrze, zawsze będzie ok. Ja nie mogę nawet słuchać świata, co wiadomości, no żadnych wiadomości, żadnych co, tych, bo kurde, ja taki jestem, że ja, no ja jestem, stałem się jeszcze bardziej czuły na, na ludzką krzywdę, tak, to co kiedyś nie... Może nie byłem aż tak, wiecie co? Każdy mówi, nie przejmuj się, bo ja oni wiedzą, że ja nie mogę się przejmować. Że nie mogę się przejmować. Ale ja jestem taki, że... że nie potrafię. Po prostu nie potrafię, tak? Także ja nie staram się, jak już wczoraj podsłyszałem te gadki o tym tam świrze, nie? Co tam się fascynował gorbo już później się dowiedziałem, co, on tam, co mu odpierdzieliło, nie? To no, mi tak było, kuźwa, szkoda. Człowiek 53 lata, tak, portierka, kurny, Kob Kobieta niewinna, nic nie zrobiła, kuźwa. A taki czub... Nie, no nie będę się wypowiadał, nie? Co z tymi ludźmi się dzieje. To ja tu, wiecie co, funkcjonuje normalnie. Korzystam ze wszystkiego. Yy, staram się być, wiecie co, opanować też swoje emocje, nie? Bo dzisiaj mają dużo właśnie z emocjami. Ja też czasem jestem w takim stanie nerw nerwowym, ale to w większości przypadków jest przez ojca. Przez ojca moim zdaniem. Przez ojca yy, w moim młodym życiu, tak. I on zawsze taki był, że na mnie krzyczał, zawsze był taki nie potrafił inaczej, i tak dalej, tylko tylko był zawsze tylko, tylko nerwami tego, nie? I mi się też odbiło to na, ja w jakiś sposób na. Yy, na nie mówię na, na psychice, na wyczuleniu, ta, na takie coś tego ja, ja staram się wszystko robić dobrze, ale idealnie wszystkiego nie będę robić. Ja wiem, że chcę ja dobrze robić, chcę robić to poprawnie, tak? Ale ja nie lubię czegoś takiego, jak ktoś mi 10 razy powtarza. I, i jeszcze, a zrób tak, zrób tak i ci tak takuje, przytakuje tak, tak, tak cię tego to drażni a z tego, a tego a weź szybciej, a weź to, a weź tamto kuźwa, jak, jak to wnerwia takie coś bo raz wytrzyma drugi raz wytrzyma, ale za jakimś czasem no, wybuchnie kurwa, bo już naprawdę nie wytrzyma nie no i to jest to właśnie, że z młodych lat. Mój tata z młodych lat nie mnie zawsze próbował, wiecie co, Wiem, że mnie próbował wychować. Bo, bo stara się też ten nie, ale nie tak, nie perfilią tęgą, bo nie na każdego to działa dobrze, tak? Na mnie to działa, wiecie co, w tym wieku już. To na mnie to działa właśnie bardziej destrukcyjnie, bardziej tak nerwowo, tak? Bo ja byłem zawsze traktowany tak. Yy, jak wiecie, jak coś tego to zaraz nerwy. Nie? Coś źle zrobiłeś, czy tam coś. To nie jest dobra recepta. Bo na, na mnie to nie jest już dobra recepta takie coś. W pewnym wieku musisz sobie już odpuścić. Ja nie lubię czegoś takiego. Nie lubię. znaczy nie lubię. Ja mówię, że nie lubię, tylko w sensie takim, że, że po prostu nie jestem w stanie inaczej zareagować, bo to w nerwia, tak? to, to w nerwie. Jeśli ktoś próbuje ci. A zrób tak, zrób tak, zrób tak, zrób tak, zrób tak nie? No, także tak to jest i wiecie co, ja im bardziej wie, nie dlatego ja nie mogę słuchać wiadomości, ja nie słucham kompletnie żadnych wiadomości. Po tej pandemii co była ta pandemia, przecież co nie było żadnych innych informacji, tylko covid, covid, covid, covid, covid, nie? że dostali praktycznie moim pierdolca na tym punkcie. Świra totalnie na tym punkcie. Lekarze też dostali na tym punkcie też pierdziel, pierdzielca totalnego. Więc yy, ten. Ale moim zdaniem, mówię, tak, tak to się nie postępuje. Bo mówię, na mnie to źle wpływa. To źle wpływa się, co? Ja jestem spokojny, jak ja jestem z mamą. My, my się rozumiemy, tak. Jest jedna osoba w rodzinie, której ja słucham. Będę słuchał, będę. Chociaż czasem tam się tego, ale my jesteśmy razem. My, wiecie co, tak się żyliśmy. Tak się rozumiemy jak nikt. Jak nikt. A z ojcem to ja nigdy nie miałem kontaktu. Nigdy. Takiego. Bo on za dużo na ocenianiu robi. Za dużo na ocenianiu. Że jak coś już tego, to zaraz jest gadka, że tego. Dobra. Każdy ma prawo słuchać tego, co lubi. Ale nie oceniaj mnie przez pryzmat tego, co, czego słucham, że, że, czy coś takiego. Bo ja. Może ci się nie podobać to, coś, czego słucham, tak? Ale nie oceniaj mnie przez to. Bo mnie wcale nie znasz. Ty się zacząłeś interesować. W starszym wieku, tak, w tym wieku, co ja teraz mam gdzieś 3-7, czy 3 wcześniej, zaczęłaś się interesować, zaczęłaś zwracać uwagę na różne rzeczy, a wcześniej, wcześniej, szczerze mówiąc, miałeś to gdzieś. Poszłeś do pracy, my zawsze sami byliśmy, my zawsze byliśmy sami życi, bo mama jest w domu, musi się mną opiekować i tak dalej. Kiedyś też pracowała, parę lat temu, tam w jakiejś tam... No tam coś szyli, nie? W jakimś zakładzie czy coś, nie? No. I też yy, pracowała, próbowała pracować, trochę dorobiła, ale musieli ją zwolnić. Bo takie były, ten dobry, jesteś pracownikiem, ale musimy cię zwolnić. To się często zdarza. I później jeszcze wcześniej pracowała u mo mojej wychowawczyni, tak, nauczycielki. Tak jako sprzątaczka. Jako sprzątaczka! Nie, nie kryje tu nic. Nie ukrywam tu niczego. Jako sprzątaczka, naprawdę. I ten. Yy, także tak było. A później, yy, wiecie co, jak całe życie musisz się kimś opiekować, to się żyjesz. To się żyjesz, to stara się zrozumieć. Jest pewna wyrozumiałość, nie? A u taty nie ma, bo tata tam między ludźmi. Tam pójdzie, tam pójdzie. Czy, czy ta praca tego. No ja rozumiem, bo ja też go rozumiem, bo, bo wiecie co, on dużo też ryzykuje prowadząc w tych w tym MZK, tak? By, by, by, byciem kierowcem autobusów, tak? Dużo ryzykuje. Jeszcze musi tych świrów, za ja przeproszeniem e, wpuszczać, tak? Niezrównoważonych, niebezpiecznych ludzi czasem, tak? A jeszcze tutaj, z drugiej strony chcą jeszcze bez, bezpłatne wszystko wprowadzić, żeby y, najlepiej to z to, żeby nie płacić. No pewnie, wszystko moja za darmo, tak? Już pokazują różki, a jeszcze, jeszcze im dawaj ta coraz więcej. Także tutaj, w tym przypadku... Ja rozumiem, no bo tata ciągle w robocie, tak, trochę ciągle w pracy. Ale ja nie miałem z nim kontaktu z tego względu te, takiego, że on też za dużo ocenia, tak. Ja bym chciał trochę takiego zrozumienia. A, a w jego przypadku nie ma zrozumienia, jest ocenianie, jest ocenianie i wiecie co, on próbuje mi to też przekazać, żeby ja tylko oceniał. Ja nie oceniam wszystkiego, tak, ale... Ja tylko najwyżej co mówię, nie toleruję, to w prawach seksualnych, tam pedalstwa, gejo, gej, gejowstwa i, i lesbijstwa, tak? Czyli y, homoseksualizmu i lesbinizmu, nie? To tego nie toleruje. a tak? Reszta tam jakiej muzyki, słuchasz tego, to jest każdego prywatna sprawa, tylko żebyś miał go w głowie pułkładany, taka osoba, w głowie. Bo to trzeba gdzieś w głowie poukładane, a nie tak. I u mnie jest to, że właśnie chociaż ta jedna osoba, jedna osoba, która jest, była w stanie mnie wychować, jest w stanie mnie wychowywać, mnie rozumie, rozumiemy się bardzo dobrze i tutaj nie ma, że jestem jakimś wycofańcem, chociaż ja jestem troszeczkę jestem wycofany, tak się zgodzę. Bo ja się zawsze bałem się otworzyć. Bo mnie, jak zawsze się otwierałem, to zaraz ktoś mnie po prostu przymkni się, albo po prostu ktoś się, że za bardzo, nie? Albo coś, nie? I człowiek się zamykał, tak? Bo ja się zamykałem z tego względu, że, że po prostu cię już uciszyli i koniec, nie? No to byłeś cicho, tak? Nic nie mówiłeś. To też nie jest tak dobre, nie? Ale także mówię, mama mnie rozumie, bo. Tyle lat. Żyjemy tutaj. Może nie tutaj, bo tutaj żyjemy dopiero parę lat. Wcześniej żyliśmy na, na Konarskiego. Tam, tam były warunki takie jakie były. Były dobre, ale co tam musiał. Wiadomo, trzeba było był piec, trzeba było węgla i tak dalej. Nie? Później było centralne, też musiał podkładać, tak, założyli, załączyliśmy te centralne, też musiał podkładać, podkładać do pieca i tak dalej, nie? no, Także to jest tak, ten. I tu nie jest, że, że mam jakieś pretensje do ojca tego, chociaż troszeczkę jest, bo naprawdę teraz na zaczął się interesować, jak, a wcześniej co było, nie? co, mój tata nie potrafi być, mama zauważyła, nie potrafi być tolerancyjny, chociaż w jakimś stopniu, zrozum człowieka. Jaki, jaki ja mam być, w końcu. Dobrze, że chociaż jedna osoba w mojej rodzinie jest tolerancyjna, jest yy, wyrozumiała, stara się zrozumieć, tak? Bo jeszcze jakby nie było tej jednej osoby, tak? Żadnej osoby, to ja nie wiem, co by się ze mną stało, tak? Jakby było. moja mama stara się mnie poznać, stara się, wiecie co, pozwala już na tyle rzeczy, że, że, że naprawdę. I gadamy ze sobą, i kontakt mamy, nie? I ja się wypowiadam jakoś w sposób negatywny lub pozytywny, tak? Gadamy ze sobą, tak? On mnie nawet jako dorosłego nie traktuje, kujwa Bo dla niego... Osoby, które kurde siedzą przy komputerze, a grają, to są osoby niedorosłe. No to, no to jak ty masz takie podejście, no to jest dużo ludzi, którzy wiecie co, którzy mają 30 parę lat kurde i nawet na tym zarabiają i youtuberami są i tak dalej i sobie siedzą dla rozrywki, dla, dla, jakby to powiedzieć, może nie dla zarobku, tak, dla w ogóle, żeby gadać z ludźmi, żeby mieć kontakt, tak, jakoś z ludźmi. Ja też tam materiały jakieś tam, ręce gadka przy piłce, nie jakieś, jakieś kwestie życia podejmuję grając na przykład w piłkę, w, na PlayStation 5 tam grając w piłkę, żeby coś tam mówić, żeby nie było takiego pustego materiału też i żeby coś, jakiś temat poruszyć, tak. Bo też mam zdanie na pewne jakieś kwestie, tak, których ja których, z chcę się podzielić. Tak? Jakie, tego. I to nie jest niczym złym. No, po prostu chcę się podzielić na przykład pewnymi wątpliwościami, czy coś tam mówię. Nie? I to nie jest niczym złym. Tak? Bo człowiek dąży do tego, żeby mieć jakiś kontakt też z innymi, chociaż w sposób taki nie, nie do końca nie do końca otwarty, tak, w sensie otwartość taka prawdziwa, tak, bo lepiej by było się na przykład spotkać z daną osobą, niż gadać przez telefon, tak, albo gadać do telefonu, żeby, żeby poszło gdzieś tam na YouTube, może ktoś to obejrzy. No, jest to w pewnym sensie dobre, ale lepiej by było, gdyby to była osoba w, w, z, z osobą w cztery oczy, tak, gdyby pogadać. Także tak to widzę. A to, co się stało, naprawdę, no, nie mogę słuchać takich informacji. Kurno, ja się od razu przejmuję, kurde. Bo wiecie, co to, to są jednak ludzie, kućwa, nie? A taki, kurda, świr miała trzy, trzech dzieci, tak, tak kobieta. I naprawdę, mi to jest tak, kurwa, przykro, wiecie, co i to toś na uniwersytecie, kurde, gdzie, gdzie powinno być. Wiecie co, zapewnione jak najwyższy, najwyższy, tak jakby najwyższe bezpieczeństwo, tak? Powinno być yy, zapewnione. Tak? Ale widzicie, są świry na tym świecie i zawsze jakiś gdzieś odchyleniec się trafi, jakiś popinoleniec, yy, co ma nierówno pod sufitem, i widać. Nie można. Wiecie co, ja też oglądam filmy, ja też oglądam różne filmy. Ale ja nie siedzę tylko w jednym, żeby totalna fascynacja była tylko tym jednym, tak? Tylko ja się nauczyłem, ten, bo kiedyś też kiedyś też yy, za bardzo na przykład siedziałem przy grach yy, za dużo, znaczy nie, że za dużo, tylko za bardzo nie, nie chodzi mi jeszcze za długo, czy coś, tylko za bardzo na przykład jedno, nie? Jedno w kółko. Albo na przykład yy, yy, pff, no nie wiem, nie wiem jak to tam określić, ale albo na przykład, nie wiem, no jedno w kółko, czy tam jedna gra w kółko, nie, czy coś takiego, a teraz na przykład yy, od paru, paru lat, dopóki, dopóki nie zdarzyła się pewna rodzaju, pewne rodzaju, nie może nie przebudzenie, tylko pewien rodzaju też strach, bo kiedyś siedziałem w nocy, kiedyś siedziałem w nocy przy komputerze, tak, częściej niż teraz, ostatnio siedziałem w nocy, bo tam miałem coś do do skończenia i także wyszło, że do czwartej posiedziałem, bo tam szukałem jakiego, jakiegoś tytułu, czego nie chciałbym się spać, więc, więc yy, sobie tam coś załatwiłem, tak. Ale ogólnie nie jestem już, wiecie, takim fanatykiem, żeby nie postępuje, tak jak kiedyś, ja już to u siebie zauważyłem, że nie postępuję tak z czasem, to z czasem Ci przejdzie, tak, ta nadmierna chęć do grania Ci przejdzie, nie? z czasem i to jest za dzieciaka tak, za dzieciaka ona jest bardzo intensywna yy, ciężko się jest opanować po jakimś czasie tego ale to on po jakimś czasie przechodzi po jakimś czasie przechodzi w moim przypadku yy, nastąpiło coś w rodzaju ostrzeżenia coś w rodzaju ja to potrafi, potra, potraktowałem jako ostrzeżenie nieco za dużo to nie zdrowo w taki sposób Albo było takie coś, że usiadłem na przykład w nocy do komputera i tam coś, nie wiem, mama była tam, tata oglądał tam jakiś dżurze, coś, coś tam oglądał, nie wiem co, teraz sobie nie przypominam. To i oglądali tam coś tam, ten, nie, i ja na przykład długo siedziałem w nocy. Ja kiedyś, kiedyś po prostu budziłem się o godzinę 15, prawie w obiad, albo 13, 14, nie, tak jak mój kumpel Darek chociaż ten, on chyba też trochę chyba ten twój, swój tryb zmienił, tak, ale yy, 14-15 godzina ja wstawałem, tak, ja wstawałem i mogę powiedzieć, że tak, ja siedziałem, ja robiłem tam wszystko swoje tam, czy grałem, czy cokolwiek, ale wieczorem, w nocy, ja czekałem tak jakby, żeby mieć spokój, tak, bo w nocy nikt, ja to tłumaczyłem tak, bo w nocy nikt ci nie gada, nikt ci nie przeszkadza, nie, ale to nie jest tak. To nie jest, tak, bo ja później po jakimś czasie zmieniłem właśnie ten tryb po, po przeprowadzce tutaj, tak? Z automatu jakoś wyszło. Bo ja, wiecie co? Ja zauważyłem, ja zacząłem odczuwać pewnego rodzaju też hmm, pewnego rodzaju strach. Ja rzadko odczuwam w ogóle strach, tak, żeby się bać, ale jak byłem na tamtym mieszkaniu, to mieliśmy taki taki tak jakby na takim, taki przedpokój, tak? Korytarz trochę taki. Dosyć, no, duży, nieduży tam tego. I tam, jak w nocy, ja, ja się zawsze bałem, wiecie co, nie wiem, co tam było, co tam może mi się dawało, może ja sobie obzdurałem, coś takiego, nie? że, wiadomo, Tam nic nie, nie było przy tym korytarzu, czy coś, nie? Ale ja zawsze czułem, wiecie co, jakiś lęk, idąc na przykład do łazienki, czy gdziekolwiek tam, do łazienki chyba. Idąc przez ten korytarz i korytarz przez ten przedpokój. Może taki korytarz nazwać. Idąc przez ten przedpokój, czułem pewnego rodzaju niepokój, strach, tak? Ja w ogóle nie lubię chodzić w ciemności, jak jest ciemno, tak? Ja y, mam pewnego rodzaju strach, tak? Y, posłucham trochę na przykład w nocy jakichś tam materiałów czy kryminalnych, czy, czy paranormalnych, nie? To w nocy nie zawsze, bo teraz już tak nie, ale y, w nocy, y, przeważnie w nocy, tak? Jeśli posłuchałem na przykład jakieś tam materiały, na zasadzie mm, kryminalne, czy znaczy nie kryminalne, paranormalne, przeważnie chodziło o paranormalne, bo kryminalne tak nie, ale paranormalne na przykład słuchałem, to byłem w pewnym rodzaju niepokoju, nie? Jeszcze ten głos Macieja Trojanowskiego z Niedowiary, albo w jakimś takim innym programie, to ja czułem, wiecie co, te intro, co było takie, nie? Z tego programu, było bardzo niepokojące, tak? one tak, wiecie co, po takiej sesji, jak ja oglądałem tam, to trwał parę minut ten program, tak, ja go bardzo lubiałem, chociaż się go bałem, chociaż miałem pewien rodzaju lęk później w nocy, że po prostu, bo na mnie działa bardziej, wiecie co, bardziej działają na mnie słowa, czyli jak w nocy coś, jakieś coś słyszę, mi się zdaje, to ja jestem bardziej wyczulony, bardziej taki zaniepokojony, tak, to na mnie tak działa, wiecie co, niepokojąco, tak, że ja się niepokoję i tak dalej, nie, a teraz jakoś, wiecie co, chyba mi się zdaje, że jakoś sobie z tym poradziłem, bo kurde, jak przeszłem na, na północy oglądać te, te, nie, chociaż też wcześniej oglądałem, ale teraz oglądam tak ten, to to mnie troszeczkę, wiecie co, troszeczkę mnie to uspokaja. Nie czuję niepokoju, nie czuję, yy, nie boję się, znaczy nie, nie mam pewnego rodzaju ręków, tak zauważyłem, nie, że się po prostu nie że znieczulam czy coś takiego ale, ale coś takiego że po prostu czuję się lepiej tak? czuję się spokojniejszy, zrelaksowany yy, nie ma tego niepokoju w nocy tam nie oglądam przeważnie paranormalnych tego tylko przeważnie jak tego to w dzień tam jakieś paranormalne, jakbym chciał yy, posłuchać co tam gadają to nie w nocy tak? takie rzeczy no i, i, tutaj, no i yy, poradnia też ma dużo Dużo, wiecie co, dużo wspólnego, czy ktoś yy, yy, będzie się czuł zaniepokojony, czy nie, tak. Bo każdy człowiek jest na coś tam czuły, tak, nie jest idealny i wiadomo, że jest na coś czuły. Coś go denerwuje, coś go yy, niepokoi, albo ten niepokój po, po, jakiejś, yy, po jakiejś programie yy, zacznie się tam troszeczkę ten na warstwie czy coś takiego, no, to wiadomo, że to jest... Yy, ja po tym programie zawsze pamiętam czułem pewien rodzaju niepokój, tak. Ale w ogóle nie tylko po tym programie, tylko po tym, po, po tym właśnie jak w nocy oglądam i po prostu jest, jest jakieś yy, paradormalne kwestie, jest to poruszane w tych programach i po prostu w nocy oglądasz to. Czuję pewien rodzaju niepokój i to przeważnie w nocy, tak. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu, nie znam powodu, nie znam przyczyny, ale... Staram, staram, staram się od jakiegoś czasu, tak zauważyłem, że zmieniłem troszeczkę swoje podejście, tak, wolę u nocy sobie, jak już coś takiego oglądać, to wolę, kuźwa, coś relaksującego, jakieś porno, jakieś takie rzeczy, żeby później nie czuć tego, wiecie co, niepokoju, tego strachu, żeby to niwelować, nie, żeby to e, nie, nie czuć tego, tak. Ja rozumiem, ja lubię sobie posłuchać o Różnych tam ufo, ufo, tam takie sprawy, tak? Interesować się tym. Czy, jest, czy kryminalne te podcasty, nie? Czy cokolwiek, nie? Ale zauważyłem, że coś jest na rzeczy, i to było od małego. U mnie jest coś na, na rzeczy od małego. Ten niepokój, wiecie co? Bo ja po takiej sesji, w taki, po takim programie, no to uczułem taki niepokój, strach, czasem nawet spać nie można było, i to jest chyba normalne, mi się zdaje. Nie? Jeszcze te intro było tak straszne, niebieskie, takie, wiecie, to później zmienione, chyba na troszeczkę białe, na białych elementów dali, tak. Yy, też pozdrawiam, bo wiadomo, no, pozdrawiam, tak. Yy, też po prostu wspominam Pana Macieja bo to też jest, to dobrze prowadził właśnie ten program, nie? Bardzo, tak, rzetelnie. Teraz już nie ma nic takiego, tak? Ale ten program bardzo lubiłem. Z tato, mój tata też to lubił, tak? Słuchać o takich, tych, bo to jednak interesuje, tak? No. I naprawdę dobrą robotę robił. Znał się na tej robocie. To był naprawdę człowiek, który wie, co robi, tak? Mi się zdaje. On wiedział, co robi, tak? Chociaż ci ludzie sam w tym studiu chodzili tak na pokaz, bo on miał tamtą budować jakąś atmos atmosferę niepokoju, taką czy coś takiego. I po powiedziałbym, że naprawdę mu to wychodziło, tak. Może na tamtym świecie już prowadzi też jakiś program. Na pewno Bóg mu tam już, już jakieś zadanie powierzył, tak. I to uważam, to są dobre w pewnym sensie takie programy, bo trochę ostrzegają przed niebezpieczeństwami natury duchowej, czy, czy jak to tam nazwać. Chociaż ja nie wierzę tak w stu procentach we wszystko, tak. We wszystko, że tego... To musisz się bardzo wkręcić, bardzo być jakimś fanatykiem, kuźwa, bardzo takim taką osobą yy, nie wiem, podatną, podatność jakaś, nie wiem, nie wiem od czego, jak to rozumieć, tak. Ale mi się zdaje, że, że mówię, że to tak jest, że to po prostu mówię, podatność jakaś jest, tak, podatność jakaś jest. Tam różne tematy, nie? Różne tematy, i religijne, i końca świata, i te wszystkie kwestie były poruszane w tym programie tak. już tego programu nie ma nie. była jeszcze strefa tajemnic kiedyś no. także naprawdę tak, takich ludzi to już nie będzie i takich programów to już nie będzie wolałem to oglądać jeszcze na TVN niż oglądać milionerów albo to, te szambo co się, co się po prostu na tym nie porobiło Ukryta Prawda i te paradokumentalne badziewia że nie ma co w ogóle oglądać, mogę powiedzieć, w tej telewizji, tak. Jeśli ktoś nie ma wykopionych jakichś pakietów, yy, yy, jakiegoś pakietu streamy, yy, cyfrowego, takiego, żeby sobie oglądać, na przykład, nie wiem, tam Netflixa czy CDA, to, to jest kiepsko, tak. No. Bo w telewizji dzisiaj nic nie ma, jak jest to, wiecie co, ze świecą szukać. I to jest przeważnie. To już co 10 razy leciało, 15 razy leciało w telewizji, tak? A człowiek by chciał coś oglądać bez wychodzenia znowu. Nie tylko ciągle chodzenie do kina. Tylko w swoim gronie by chciał coś oglądać. Nie? No. Także tyle. To taka, taka pogawędka troszeczkę, nie? Ogółem taka o wszystkim. Cześć.